Jest 11.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Zapraszam. Monika Gniewaszewska. Czworo sędziów wybranych przez Sejm bez zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Ślubowanie złożą dziś w Sejmie. Sytuacja budzi emocje. Dlaczego? O tym za chwilę nasza reporterka. Rozejm na Bliskim Wschodzie jest kruchy, cieśnina Ormuz wciąż zamknięta, Izrael bombarduje Liban, premier zapowiada utrzymanie cen paliw pod kontrolą państwa. Stąd wycieka groźny metan, aktywiści Greenpeace wtargnęli z transparentem na teren kopalni szczegółowice. Policjanci prowadzą z nimi rozmowy. Ewidentne łamanie prawa mówią przedstawiciele prezydenta. Koalicja rządząca podkreśla, że złożenie przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowania to obowiązek nowo powołanych sędziów. O godzinie 12.30 w sali kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczystość, w trakcie której odbiorą oni zaświadczenia i złożą ślubowanie. Uchwały wręczone zostaną również sędziom, którzy złożyli już ślubowanie w obecności prezydenta. W wydarzeniu wezmą udział byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, między innymi Marek Safian, Jerzy Stępień i Andrzej Cola, także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sędzia Dorota Markiewicz. Obecny ma być także marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Prezydent na uroczystość się nie wybiera. W opublikowanym na stronie prezydenta oświadczeniu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki napisał, że działania sędziów będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa. Później powtórzył to w rozmowie z dziennikarzami jest to też próba zakwestionowania kompetencji prezydenta wynikającej z konstytucji, no i próba takiego anarchizowania życia publicznego. Magdalena Sroka z Polskiego Stronictwa Ludowego uważa, że prawo w tym przypadku łamie prezydent. No, prezydent widać, że stawia siebie już nie jako króla i monarchę, tylko jako sędziego. Ślubowania będą poświadczone notarialnie. Po uroczystości sędziowie pojadą do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. A temat śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Władze Iranu gotowe do negocjacji. Udają się na rozmowy pokojowe do Islamabadu, stolicy Pakistanu. Pierwsza runda rozmów planowana jest w sobotę. Teheran ogłosił, że weźmie udział w negocjacjach, mimo że Izrael wciąż bombarduje Liban, a wstrzymanie ognia jest warunkiem trwającego od wczoraj zawieszenia broni na linii Iran-USA-Izrael. Rozejm jest więc kruchy, a ciśnina Ormus wciąż zamknięta. Ponadto Donald Trump znów grozi Iranowi. W mediach społecznościowych prezydent USA napisał, że wszystkie amerykańskie okręty, samoloty i wojsko pozostają wokół tego kraju, dopóki prawdziwe porozumienie pokojowe nie zostanie zrealizowane.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 Mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie rezygnuje z pakietu obniżającego ceny na stacjach. Nie będzie obniżek stóp procentowych, przewidują eksperci. To wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję w tej sprawie. Wobec możliwości wzrostu inflacji Rada nie zdecyduje się na obniżkę stóp, uważa główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Rada Polityki Pieniężnej nie zasygnalizowała, że będzie przyglądać się rozwojowi sytuacji na Bliskim Wschodzie i jej wpływowi na polską gospodarkę i perspektywy inflacji w Polsce. W związku w z tym najbardziej prawdopodobny wynik posiedzenia RPP dzisiaj to pozostawienie stóp procentowych NBP bez zmian. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%. To są aktualności: Jedynki. W tym roku na Ukrainie planowane są kolejne poszukiwania ofiar rzezi Wołyńskiej. Prace prowadzone będą m.in. w Późnikach, w obwodzie Tarnopolskim oraz w Ugłach w obwodzie Rówie Rówieńskim. W ubiegłym roku we wsi Późniki naukowcy znaleźli e i ekshumowali ponad 40 ofiar. Protestują w kopalni Szczegłowice w Knurowie. Aktywiści Greenpeace wspięli się na 55-metrową wieżę szybową i rozwiesili banery z napisem Stąd wycieka groźny metan. Z protestującymi negocjują policjanci, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.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 Na zachodzie i na wybrzeżu pogodnie, na południu i w centrum więcej chmur, a na wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach miejscami pada śnieg. Minus jeden stopień w Zielonej Górze, plus dwa w Opolu, Krakowie i Poznaniu, cztery stopnie w Warszawie i Gdańsku, 6 w Szczecinie. Wiatr jest słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.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 Zdjęcia Zacznę od remanentów Państwa odpowiedziach na nasze pytanie konkursowe. Jest jedna osoba, która zbliża się do dobrego rozwiązania. Zbliża się, więc proszę dobrze pomyśleć, bo za moment będę jeszcze raz podpowiadał i to będzie ostatnia, piąta podpowiedź w tym konkursie, 72-151. A po drugie... Państwu powiedzieć, że za chwilę w naszym studiu spotkanie, na które zawsze się bardzo cieszę, bo pojawi się człowiek, który to, że buja z głową w gwiazdach, to jest jedno, ale nikt tak nie opowiada o kosmosie i o zdobywaniu tego kosmosu, jak on Karol Wójcicki za moment pojawi się w naszym studiu. Porozmawiamy oczywiście o Artemisie i o tym wszystkim, o czym może trochę ta wojna na Bliskim Wschodzie przysłoniła nam to, ale o czym wszyscy ludzie kochający naukę i kochające zdobywanie kosmosu rozmawiają od dawna, bo to jest naprawdę olbrzymi, przeolbrzymi sukces. Po co to wszystko? Dlaczego tak jest? I co będzie dalej? Jakie są kolejne kroki? I czy można tam nasze polskie cegiełki gdzieś ewentualnie jeszcze wetknąć? To o tym wszystkim już za parę minut w naszym programie. W czterech porach roku. Roman Jarek zapraszam. pory roku. Pani Dominika napisała, panie redaktorze, a czy jak pan mówił przy poprzednim podpowiadaniu, że warto dobrze połączyć kropki, to pan też przypadkiem nie podpowiadał? Pani Dominiko, tak, ale liczyłem na to, że państwo to wyłapiecie. Dobrze, że pani to zauważyła. Uwaga, piąta, ostatnia podpowiedź. Wiem, że zagadka trudna, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Co dzień liczę swe litery, a ma ich 24, na początku zawsze A. Potem B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, R, S, T, U, W, Z, na końcu. Wszystkie na ciele znaki, zapis bezcenny. Jeszcze mogę ewentualnie muzycznie podpowiedzieć. Zespół ABBA, wspominany dziś na samym początku naszej audycji, ale w tym przypadku czerwiec 1975 roku. No i co? Już ktoś wie o co chodzi? 72 151, karta podarunkowa czeka. Nie chcę żałować, wybielać wspomnień w mur, walczyć za noc. Od samej siebie i tak nie mogę uciec, by oszukać los. Tylko rąk, ile tygodni już w sobie Państwo zadajecie prawie wszyscy to samo pytanie. Po co to wszystko? Widziałem ostatni wpis Karola. Jeden z ostatnich, bo on cały czas na bieżąco wszystko komentuje. Napisał, Boże, który tu już raz odpowiadam na to pytanie? No to trzeba będzie jeszcze jeden raz odpowiedzieć na to pytanie, a potem na, myślę, seryjnych. Karol Wójcicki. Dzień dobry. Człowiek Dobry. z głową w gwiazdach Po co to wszystko? Lot do Księżyca, rekordowy Udał się państwowej, nieprywatnej firmy Co też jest ważne w tym wszystkim Co może część osób nie zauważa tego No z tym udał się, to ja bym jeszcze się wstrzymał na moment Bo rzeczywiście udało się przelot Natomiast ja się panicznie boję Jutrzejszego dnia, kiedy astronauci będą szykowali się do powrotu Ten moment powrotu astronautów na Ziemi Który w Polsce wypadnie pomiędzy Gdzieś koło godziny drugiej nad ranem w sobotę mm -hmm. Czyli w nocy z piątku na sobotę On, on będzie trochę taki dramatyczny bo, bo będzie się dużo działo w krótkim czasie a w dodatku wciąż w świeże są wspomnienia tego, jak wyglądała osłona termiczna po misji Artemis 1 i nie zmieniono jej niestety, dlatego ja się trochę tego boję, ale faktycznie, jeśli to wszystko się wtedy uda Ale reszta klasycznie, na oceanie spadochrony, będziemy to widzieli, pewnie w podczerwieni będzie pokazywane, gdzieś tam transmitowane. Mam nadzieję, że będzie pokazywane, chociaż biorąc pod uwagę, jak Ojejku, czemu ja tak marudzę podczas tego wejścia na antenę, ale jak była pokazywany przelot obok Księżyca, który słabo był pokazywany Tak, też był słabo Tak, no rzeczywiście NASA chyba nie, nie jest Jakoś ostatnio w najlepszej formie Jeśli chodzi o relacjonowanie takich rzeczy na, na żywo Tutaj SpaceX mogłoby im bardzo pomóc Jeśli chodzi o jakość i, i spektakularność tego obrazu Ale dobra, już odłóżmy to moje marudzenie yy, Na bok Ale to cię pocieszy, mój syn też marudził Powiedział, tato, czemu Wszyscy oni tak marudzi? źle pokazują a, a pamiętasz, jak leciał nasz, to był 100 razy lepiej pokazywane no. Bo to była prywatna firma, a to państwowa. Tak. Ale z drugiej strony to Szczerze mówiąc, przy całym szacunku dla doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. To jest wyczyn dużo, dużo większy. No, to jest wyczyn gigantyczny, można powiedzieć, po tych 50 latach z To, to, to prawda. No. Rzeczywiście być pierwszymi ludźmi, którzy po 50 latach, ponad 50 latach znaleźli się w okolicy Księżyca, no to jest trochę tak, że, e, że, że ich nazwiska za chwilę będą wymieniane już jednym tchem obok takich nazwisk jak, może nie wiem, czy jeszcze nie Armstrong, czy Odrin, czy ale, ale Lowell, e, Borman. Lowell. E, jakby mm -hmm. całe te ekipy, które przygotowywały lądowanie człowieka na Księżycu w 69. Wszystkie misje wcześniejsze, Apollo 8, Apollo 10. no, one przeszły do historii. Jeszcze trzynastka? Eee, która niechcący pobiła rekord, bo, bo tak naprawdę trzeba było się uratować. I tylko e, robiąc taką samą trajektorię jak oni, tą taką dosyć nieprzewidzianą wtedy, teraz Artemis 2 była w stanie e, pobić ten rekord o około 6,5 tysiąca kilometrów, bo rzeczywiście e, często przyrównujemy misję Artemis 2 do trochę takiego właśnie Apollo 8, czyli takiego pierwszego rekonesansu w okolicy Księżyca, ale Apollo 8 to weszło na orbitę księżycową, krążyło w odległości około 100 kilometrów od Srebrnego Globu, a potem dopiero z niego musiała wylecieć. Natomiast w przypadku Artemisa oni po prostu śmignęli obok Księżyca i przy wykorzystaniu jego grawitacji zawrócili, a to jest dokładnie ten sam manewr, który wtedy trochę nie planowano wykonała z misja Apollo 13, która miała pecha, której rozwaliło zbiorniki z tlenem, która miała problemy z elektrycznością i to był jedyny sposób, żeby bezpiecznie wrócić. No to Artemis... No, no, no, Wyjaśnijmy słuchaczom, to. bo część może nie chwytać. Trzeba było polecieć dalej żeby wykorzystać grawitację Księżyca, ale zaoszczędzić dzięki temu na paliwie. Tak, tak. Bo I dzięki astronauci... temu oni się w ogóle uratowali, bo inaczej by, no nie pykłoby. Teraz astronauci praktycznie nie używają silników podczas lotu. Oni rzeczywiście użyli je podczas startu, podczas ucieczki z orbity, podczas przelotu w pobliżu Ziemi, tego, tego drugiego dnia. Aha. Natomiast po drodze miały być wykonane dwa, dwie takie korekty kursu. Okazało się, że wszystko naprawdę całkiem nieźle zostało wymierzone i nie trzeba było tego robić. A potem to już resztę rozrobiła grawitacja Księżyca. Ich... No jakaś tam i... drobna była chyba po wylocie z tej grawitacji gawitacji Księżyca. Coś tam korygowało. Po korygowali. wylocie. Po. Mm -hmm. po. Natomiast do, y, do lotu do Księżyca to, to tam się tak naprawdę niewiele działo. I w, ten, ten nawrót też zrobił tak naprawdę Księżyc. Drobna korekta kursu została zrobiona wczoraj. Y, być może jeszcze jedna będzie robiona dzisiaj późno albo, albo jutro. Ale generalnie astronauci są już na prostej, można by powiedzieć, y, do, do, do domu, do Ziemi. Wejście w atmosferę spodziewane jest około godziny drugiej nad ranem czasu polskiego w sobotę. Piątku sobotę. Z piątku na sobotę. na sobotę. Dobra. I jak zdjęcia? Eo, żeby, bo o, narzekanie już było, no, że kiepsko, nie. ale zdjęcia rewelacje. To jak powoływałeś się na moje teksty, to to, to pewnie czytałeś. i, i Tak, i tutaj to śledzę przy, cały czas. Polecam przy, państwu bardzo. Co, z czym ja się niedawno z, ze swoimi czytelnikami podzieliłem, bo, bo tak, odpowiadając na pytanie, po co to, to wszystko, możemy powiedzieć, że, że test, że sprawdzenie systemów, że sprawdzenie możliwości, że sprawdzenie gotowości ludzkości do powrotu na księżyc. Jasne, to wszystko prawda. Ale gdy ja zobaczyłem te zdjęcia, które zaczęły spływać, zdjęcia Kraterów Morza Wschodniego, gdy widziałem zdjęcie zachodzącej Ziemi za krawędzią Księżyca, i gdy zobaczyłem to obłędne, choć technicznie jeszcze trochę mu tam brakowało, ale nieważne, zdjęcie zaćmienia Słońca, to to to wyglądało jak jakieś kadry z filmu science fiction. To ładne było, no Nie 4K przecież tak, zrobili. Tak, tak. No to... Będą jeszcze lepsze, jak wrócą, wróci materiał yy, źródłowy na, na, na ziemi i to wszystko naprawdę zostanie poddane precyzyjnej obróbce. Ale do czego zmierzam? Te obrazy będą inspirowały kolejne pokolenia. I myślę sobie, że dla tych, którzy po 68 roku widzieli to zdjęcie wschodzącej ziemi, to ta fotografia, która teraz została wykonana, będzie podobną inspiracją. Ja się trochę tylko boję, żeby ona nie zginęła gdzieś w tłumie, bo oczywiście żyjemy w czasach, w których taka informacja jest popraszy... za dużo, że, że, że, że w... wtedy były pojedyncze zdjęcia i one nie, nie. były łatwe do ty wyłapania. Ty tak, ale... Tych zdjęć teraz też nie spłynęło jakoś szczególnie dużo, chciałbym więcej. Raczej mi chodzi Aha. o to, jak bardzo jesteśmy bombardowani z całego świata różnymi informacjami i taka informacja potrafi przetrwać w naszej świadomości bardzo krótko, ale mam taką nadzieję, że te widoczki kosmiczne, one się zagnieżdżą gdzieś teraz w głowie młodych ludzi e, na przykład. No bo wiecie, ci, którzy będą budowali systemy podtrzymywania życia w bazach marsjańskich, to dzisiaj może są w przedszkolu albo zaczynają podstawówkę. I e, te obrazy, które teraz oni będą oglądali, e, będą ich inspirowały na, na, na przyszłość. Więc myślę sobie, że odpowiedzią na pytanie, po co to wszystko jest w dużym stopniu, Stopniu. Nie w całości, ale w dużym stopniu potrzeba zainspirowania kolejnych pokoleń i pokazania, że jesteśmy na tej właściwej drodze, z odpowiednimi mm -hmm. umiejętnościami, żeby zrobić ponownie rzeczy y, wielkie. Ten PR jest potrzebny. Bardziej czasami y, albo na równi, może nie bardziej, ale na równi z dobrze pracującymi silnikami dobrze, rakietowymi. Teraz mam dwa pytania. Jedno banalne, drugie bardziej poważne. Banalne jest takie, o co chodzi z tą toaletą. Rozumiem, że zamarzała. Zaworek zamarza i odwracają, <laughs> odgrzewają. Tak ktoś coś źle policzył nie uwzględnił czegoś? Wiesz co, no to jest pierwsza toaleta. Pierwsza toaleta, która opuściła niską orbitę kołoziemską. No za dobrze by było, żeby działała prawidłowo. Tam był na początku problem z pewnym wentylatorem, który przepychał nieczystości gdzieś tam dalej. Natomiast teraz jest chyba kłopot z, z zaworem, z, jakby ze z, z, z spustem tego na, na, na zewnątrz. Z tego, co zrozumiałem niedawno podczas konferencji prasowej, no astronauci razem z Centrum Kontroli Lotów, i inżynierami obmyślali różne e, metody, między innymi tak obracali satelit kosmiczny. Obracali, żeby go ogrzać. Żeby, żeby ten wylot strony, był tak. ogrzewany przez słońce Żeby tam różne rzeczy mogły stamtąd wylecieć No trochę tam rzeczywiście nie pykło Ale śmieję się, że tak jak misja słowosza miała swoje pierogi Tak teraz ta misja będzie miała toaletę No taki Michałek, który sprawi, że będzie się o tym jeszcze I mówi się o tym rzeczywiście głośniej Szkoda, że, że, że na konferencji prasowej Gdy spływały piękne zdjęcia, mam wrażenie, że Chyba jedna trzecia dziennikarzy zadawała jednak pytania O tę toaletę no, Ale jakby na szczęście To jest trochę no, tak, o, jak, nieważne jak się mówi Ważne, że działa, Ważne, że, że ogarnęli to jest Artemis II. Znowu Znowuż zacytuję mojego <śmiech> syna, powiedział: ta, to nie jak sobie jak w Apollo 13 za pomocą taśmy klejącej i spinaczy i tak. tak dalej poradzą z tą toaletą. Kiedy na księżycu? Bo to się przesuwa, przesuwa, powiedzmy szczerze, no, też przez brak pieniędzy, no bo prezydent Trump przyciął tam kasę dość mocno Bardziej to się kosmicznej. właśnie nie, nie, nie. Bardziej się przesunęło trochę teraz z innego powodu, bo rzeczywiście planowaliśmy, że Artemis 3 już wyląduje na Księżycu, czyli że ta Artemis no. 2, której teraz jesteśmy świadkami, będzie próbą generalną. To się nie uda to z tej przyczyny, bo nie ma lądownika. SpaceX go wciąż nie przygotowało. To ono miało zbudować tę wielką rakietę Starship, której, którą NASA miała wykorzystać jako lądownik księżycowy. Jeśli ktoś Państwo wie, jakie są rozmiary rakiety starszej, jakie są rozmiary Oriona, to pewnie widzi pe ten absurdalny obrazek e, malutkiego lądowniczka wszczepionego mm -hmm. do kapsuły. Lądownika, który jest pewnie z 10 razy większy od samej kapsuły. Natomiast nie ma tego lądownika. Dlatego Jared Isaacman, administrator NASA... czy no, oni to celowo robią? Nie, po prostu. No to prywatna firma jest... mają zazdrość, zawiść. Może nie, to nie, nie, Po nie prostu im wybuchały te Starshipy przez ostatnie półtora roku. Były ciągle problemy i rzeczywiście ten problem zahamował mocno. On jakby według planu już powinien powinno być naprawdę w dużo bardziej zaawansowanym stopniu e, ten program był być zrealizowany. Natomiast nie jest. Więc a, a Isaac Man za, za, zadecydował, że misja Artemis 3 to będzie jeszcze test z lądownikiem. Daj mm -hmm. Boże, już od SpaceX, albo może od Blue Origin, czyli e, lądowniku M Blue Moon, e, na niskiej orbicie okołoziemskiej. To jest jakiś w ogóle absurd, żeby wynosić kapsułę Orion przy pomocy potężnej i niezwykle drogiej rakiety SLS tylko na niską orbicie okołoziemską. I polecieć dookoła ziemi, tak póciutko, tak? No, i tam potestować sobie ten lądownik i dopiero później... Cztery... E, to dopiero będzie 4, i 4 i tak? 5 kiedy? mają wylądować. 2028-9 rok tak przynajmniej celował Isaac Mann. No, Miejmy nadzieję, że to się wszystko... Mm -hmm. Jak państwo pytacie, po co to wszystko, widziałem też takie wpisy, ktoś powiedział, że lecimy w kosmos, a tutaj wojnę na Ziemi, pomyślałem sobie tak, jak była końcówka lat 60., początek lat 70., kiedy Apollo leciało na Księżyc kolejne misje. To też był bardzo burzliwy czas. To był czas Wietnamu, to był czas, kiedy wielu ludzi mówiło po co to wszystko, skoro mamy takie problemy na Ziemi, a ktoś się odważył. I teraz jest dokładnie to samo. Co więcej, Apollo 8 poleciało święta Bożego Narodzenia, Artemis II w tak, Wielkanoc. Tak, też niektórzy się... Do, to W ogóle powiązań jest... Ile cytatów filmowych się na przykład pojawiło tutaj też w czasie tej misji. Było kilka. Było kilka. Ja Nawet się zrobiło oskarżenie o celową kryptoreklamę jednego z nowych Och, filmów, który... Kinowy, a widziałeś tak. reklamę tego słoika, co tam przeleciał? Tak. To jest dopiero reklama. Nie wiem, czy my możemy powiedzieć. No, no dobra, no, trudno, to nie, będzie, nie tak. pada. Słoik Nutelli przeleciał przed kamerą w taki sposób, że to jest najlepsza reklama jakiej Nutella Ale To nie w życiu było celowo. Nie, zrobiła. To tak wyszło. nie, przypadkiem mi latało, to był ich prawdopodobnie comfort food tak zwany, czyli słoik, którym mogli sobie zrobić trochę radości. No ale tak przypadkiem przeleciało, że cały wszechświat mógł to zobaczyć na żywo. Cudowny widok. Znam polską firmę. Zieloną, która mi przyszła do głowy, która by nieźle zapłaciła, żeby tam też się pojawić na moment. No dobrze, sobota, druga w nocy. Trzymajcie państwo kciuki. Będzie, do... no musi będzie dobrze, musi być dobrze. Karol Wójcicki, twórca największego polskiego fanpage'a astronomicznego z głową w gwiazdach. Popularyzator nauki, łowca ZUSZ i zaćmień. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.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 Commencing countdown, engines on Three, two, check ignition One. And may God's love Lift be off. with you This is ground control to Major Tom really made the grade, And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is major time to ground control I'm stepping through the door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 Autopromocja Pogoda Popatrzyłem sobie na tę pogodową mapę Polski i od razu mi się cieplej zrobiło na sercu. Dlaczego? Bo najcieplejsze miejsce w Polsce. Teraz, w tym momencie, plus 7 stopni w Szczecinie. A najchłodniej, dwa miejsca są najchłodniejsze: pół stopnia, ale już powyżej zera. Krosno i Zielona Góra. A jeszcze tak godzinkę temu to temperatury poniżej zera. Dzisiaj najcieplej będzie, no właśnie, najcieplej będzie na zachodzie do 10 stopni. Tylko 3 stopnie w tym najcieplejszym momencie na Suwalszczyźnie. Mniej więcej 5-6 w centrum. No może gdzieś 7. Więcej nie będzie tak od niedzieli, dopiero to wyraźne ocieplenie, na razie, na razie ten chłód z północy do nas cały czas leci. Może padać deszcz, a na południu Polski może pruszyć śnieg z deszczem, to się będzie oczywiście topić, a w górach to będzie po prostu pruszył śnieg. Teraz Stare Siołkowice, województwo Polskie i Jolanta Kaczmarek ze stowarzyszenia Nasza Wieś Stare Siołkowice. Dzień dobry, to jak tam z pogodą? W Starych Siołkowicach jest dziś pochmurno. Temperatura około 5 stopni. Ostatnio w centrum naszej wsi powstały trzy piękne malowidła przedstawiające dawnych mieszkańców Starych Siałkowic przy pracy w tradycyjnych zawodach takich jak wykliniarstwo, rolnictwo i rybołówstwo. W ten sposób mieszkańcy w sztuce przypominają o lokalnych korzeniach i dawnym życiu wsi. Pierwszy mural przedstawia kobietę plecącą koszyk. Siołkowice były też wsią rolniczą, dlatego drugi mural przedstawia małżeństwo czas podat polowych. Trzeci mural ze względu na to, że stare Siołkowice leżą nad brzegiem Odry przedstawia rybaka zarzucającego sieci. Pojawiła się również tablica informacyjna z historią wsi z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących. We wrześniu planujemy festyn z warsztatami wikliniarskimi, na który już dziś serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy. Stare siołkowice opolszczyzna. Rybak zarzucający sieci. To mi się kojarzy nawet nie z morzem. Z pięciozłotówką. Są tacy, którzy wiedzą dlaczego. Warszawa, stacja pomiarowa. Co tam widzimy? Plus 5,5 stopnia na termometrze. Barometr 1800 osiem Delikatnie to ciśnienie spada.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 jak na diamencie rys I gdzie Zrobiłeś i wiem to ty. Wszystko. Czas ciszu. szukam. Jak na diamencie. Ryz. I gdzie. Sebastian. Panie redaktorze, to w końcu ktoś odpowiedział się w tym konkursie, czy nie ma dobrej odpowiedzi dalej? Panie Sebastianie, jest. Proszę cierpliwie poczekać. Za parę minut powiem kto. Nawet powiem więcej. Już jest więcej niż jedna dobra odpowiedź. A teraz, teraz czas na powieść. Lektury jedynki znaczy się nasz kryminał. Sytuacja jest taka: do Krystyny Lesińskiej, emerytowanej policjantki, przyjechała Renata, siostra miłosza Najdera, który po wigilii przestał się odzywać. Posłuchajmy siódmego fragmentu kryminału Anny Kańtoch. Zima pożegnanych, czyta Anna Ryźlak. Pani wie tylko, że mój brat zniknął, tak? Nic więcej. Mogę pani wyliczyć dokładnie, co wiem. Na początku grudnia Miłosz poprosił mnie o pomoc w związku z filmikiem, który ktoś mu przysłał mailem. Była na nim młoda blondynka idąca lasem. On sądził, że dziewczynie coś grozi. Ja miałam co do tego spore wątpliwości. Potem pojawił się drugi film z tą samą blondynką idącą lasem, nieco dłuższy, na którym można już było dostrzec więcej szczegółów, Pokazałam go wnukowi, który interesuje się czymś, co się nazywa gesser”, i udało mu się ustalić, że film został nakręcony gdzieś w Polsce. I wreszcie, tuż przed świętami, Miłosz przesłał mi trzeci filmik. W tle widać było krzyż pokutny. Mój wnuk znowu okazał się nieoceniony i podesłał mi link do strony ze spisem takich krzyży. A ja go wysłałam pani bratu. Sama też zaczęłam przeglądać tę listę, ale nie skończyłam. Pech chciał, że tamtego wieczoru wylądowałam w szpitalu. Lesińska skrzywiła się lekko. Lekarze podejrzewali zapalenie płuc. Ostatecznie skończyło się na zapaleniu oskrzeli, ale i tak podtrzymali mnie na oddziale prawie tydzień. Uroki mojego wieku. W dzień wigili pani brat przysłał mi wiadomość, a kiedy potem próbowałam się z nim kontaktować, już się nie odzywał. Nie miałam zresztą do tego za bardzo głowy, szczerze mówiąc. Najpierw ja byłam chora, a potem tuż po świętach moja wnuczka złamała na nartach nogę i wszyscy się o nią martwiliśmy. Raz tylko rozmawiałam z Adamem, współlokatorem Miłosza, ale to już pani wie. I tyle. Ta wiadomość, którą wysłał mój brat, wciąż ją pani ma? Mam pokazać pani? Skinęła głową. Lesińska wyszła z pokoju i wróciła po chwili z komórką. Proszę. Znalazłem ją, przeczytała Renata Nie musi się już pani martwić Uratuję tę dziewczynę Uśmieszek na końcu zabolał Jakby ktoś wbił jej nóż we wnętrzności I przekręcił I to nie była żadna metafora Tylko prawdziwy fizyczny ból Renata zgięła się w pół i zaszlochała Lesińska podsunęła jej paczkę chusteczek higienicznych Z pani zachowania i milczenia Miłosza Wnioskuje, że ta historia nie skończyła się szczęśliwie. Nie uratował jej, prawda? Nie. Wręcz przeciwnie. Mówią, że ją zabił, a ona zabiła jego. To w końcu kto, kogo, bo ja się już pogubiłem w pewnym momencie. Anna Ryźlak przeczytała siódmy fragment książki Anny Kańtoch Zima pożegnanych. Powieść i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Zagadki chyba nie ma. Ciąg dalszy jutro.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 Tak na no do widzenia Za horyzont pobiegł czas Tylko ja i ciemny las Nikt mnie nie nauczył jak to działać ma Bytań wiele w zamian, tylko cicho szat Tonę w myślach, choć chcę zasnąć spokojnym snem Chociaż znów pójdę przed siebie sama Złap mnie za rękę i płacz Dziś mam oczy skąpane z tęsknoty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 ze mnie stary krzyk dla za horyzont patrzę znu i nam daj niż tysiące sensów. uczy się powoli, jak to działać ma. Pytań wiele w zamian, tylko cicho, że płynę w myślach i śnie, piękny, spokojny sen. Wiem, że w jutro nie pójdę już sama, złap mnie Bezwładnie jak, w chmurach bezwładnie jak, jak, samoloty, dokładnie tak, tak, tak, w chmurach bezwładnie jak, jak samoloty. Pan Sebastian się pytał, czy ktoś wygrał w naszym konkursie. No panie Sebastianie, czy zdarzyło się tak? Chociaż raz się chyba zdarzyło, ale to była inna sytuacja i wydawało mi się, że wtedy konkurs był prostszy. Dziś był naprawdę trudny. Pan Radosław z Torunia. Dzień dobry panie Radosławie. Dzień dobry. Co tam było schowane dzisiaj w tym rebusie? Po czym Pan poznał? Co pana naprowadziło? Co było tym kluczem otwierającym naszą zagadkę? My, alfabet Morsa. I ciągle powtarzający się alfabet, tam coś potem z morzem związane chyba w drugiej albo w trzeciej podpowiedzi. Mm -hmm. Tam na samym początku były różne m, rzeczy związane z literami, które się kojarzą z alfabetem Morsa, dlatego, że każda litera rozwija się w jakiś wyraz, do którego, do którego jest jakby doczepiona, tak żeby łatwiej to zapamiętać. D jak dolina, N jak noga, F jak filharmonia, I jak igła, S jak Sahara, czyli Sahara opocz do Sahara. To będzie sygnał SOS. Tak na marginesie już dzisiaj nikt nie nadaje tych sygnałów w taki klasyczny sposób. Troszkę inaczej się to, to wysyła. Panie Radosławie, wysyłamy prezent w takim razie po programie. Mam nadzieję, że się przyda, że tam jakiś mądry wybór pan z tej karty podarunkowej sobie wylosuje czy wybierze, To już od pana zależy wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno. I nisko się kłaniam. Pozdrawiam Toruń. Gotygna dotyczy. Kiedyś bardzo. było takie piękne hasło, a teraz jest parę innych też. Warto odwiedzić zawsze o każdej porze roku. Ja zapraszam państwa na jutro do czterech pół roku. Oczywiście punktualnie o dziewiątej rano rozpoczniemy nasz program. Będzie między innymi o tych, którzy za wszelką cenę wszystko czyszczą. Są tacy ludzie, którzy uważają, że musi być tak sterylnie, idealnie. Oni to jeszcze kupią jakiś odplamiacz, odkażacz i w ogóle i wyszorują, że, że będzie idealnie. Czy to przypadkiem nie jest przesada? I skąd to się bierze? I co na to wszystko lekarze czy to jest tak, że ta kanapka jak spadnie i na podłogę to jak leży do 3 sekund to można z powrotem ją jeść, bo bakterie jeszcze się nie zalęgły? A powyżej 3 sekund to, to już nie? Czy może jest jeszcze jakoś inaczej? To o czym wszystkim sobie jutro także porozmawiamy. Ale nie tylko, bo będzie także o tak zwanej diecie keto. Pewnie państwo widzicie wszędzie napisy, że to jest keto, tamto jest keto, coś innego jest keto. Po co nam to wszystko? Zapraszam na jutro. Zostańcie z Radiową Jedynką. Najlepiej przez cały czas, przez całą dobę. a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bay. See how I leave with every.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 14. Zapraszają? Marcin Wojciechowski i Ula Kaczeńska. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Josera. We care, you grow.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 Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport, który zaczynamy od krajowej szesnastki między Dolną Grupą a Grudziądzem. Są tam problemy z ciężarówką, a ruchem pojazdów kieruje policja. Dobre wieści tymczasem z drogi 35 między Świdnicą a Wrocławiem. Tam już jedziemy zupełnie płynnie. Wcześniej na 72 km zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Wolniejsza jazda na trasie S6 z Gdyni na południe, niedaleko węzła Gdańsk-Kowale. Tam widać dwukilometrowy zator. W Gdańsku wyraźny korek na świecie. Świętokrzyskiej na trasie prowadzącej od centrum w kierunku wspomnianego już węzła Kowale. Ruch jest spowolniony na warszawskim odcinku drogi S8 na dojeździe do Konotopy, czyli do połączenia z A2 i S2. Korek ma w tym miejscu 3 kilometry i zaczyna się na Bemowie. Korek również na północy stolicy, na wjeździe od strony Trójmiasta, czyli na Siódemce, prowadzącej do Warszawy przez Łomianki. W Krakowie powolny ruch w okolicach Ronda Grunwaldzkiego, na ulicy Konopnickiej w kierunku Alei Trzech Wieszczów, na Ditla zwolnimy w kierunku centrum i na Nowochód zwłaszcza w kierunku Czyżyn. Natomiast musimy wyjątkowo uważać także na sześćdziesiątce między Topolą Królewską a Kutnem, bo tam rozpoczęły się prace związane z rozbudową 20-kilometrowego odcinka Drogi Krajowej. Czekamy również na wieści od państwa pod numerem telefonu 22 513 1111 i w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio Kierowców. Tam mogą państwo nagrywać wiadomości głosowe.